podcast Real Karta Polaka, odcinek 9. Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Rozmawiamy tu oczywiście o karcie Polaka, ale nie tylko. Moim głównym celem jest pomóc Wam w zdobyciu karty Polaka, ale oczywiście musicie zrobić to sami. Sami musicie pójść na rozmowę z konsulem, przedstawić dokumenty, rozmawiać z konsulem, a ja chcę pomóc Wam w tych przygotowaniach. Po pierwsze, chcę pomóc Wam w nauce polskiego, bo według mnie to właśnie jest najważniejsze. Dlatego przygotowałem dla Was kurs na temat polskiej kultury i historii właśnie po polsku. Ale to już na pewno wszyscy wiecie. Na stronie realkartapolaka.com znajdziecie ten kurs. Jeśli na poważnie uczycie się języka polskiego, to zapraszam Was również na podcasty na stronie realpolish.pl. Ktoś może powiedzieć, dobrze, dostanę kartę Polaka i co dalej? I tak zostanę się na całe życie z tym językiem polskim. No tak, to prawda, język polski jest to jakby efektem ubocznym. Niestety. Okej, okay, kochani, dziś chcę przedstawić wam kolejnego bohatera, kolejnego mojego przyjaciela, który przysłał... Do mnie swoje nagranie. Posłuchajmy, co powiedział Stanisław. Cześć Piotr, mam na imię Stanisław. Mam 14 lat, mieszkam w mieście Wesznejewe, w przedmieście Kijowa. Chodzę do 9 klasy, bardzo lubię Twoje podcasty. Słucham ich wszędzie, na przykład kiedy jadę w autobusie albo jadę pociągiem do babci. Dzięki Twoim podcastom dostaliśmy z moim ojcem kartę polak. Wszystkim, którzy mają zamiar zdobyć kartę Polaka, polecam lekcji Piotra. Mam zamiar studiować w Polsce, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Dużo pomagasz ludziom. Do widzenia, papa. Dziękuję bardzo. Stanisław, masz dopiero 14 lat, a już doskonale mówisz po polsku. Myślę, że spełnisz swoje marzenia i będziesz studiował w Polsce. Nie ma do tego wątpliwości. Trzymam za Ciebie kciuki. Brawo, wspaniale, doskonale. Oczywiście, żeby dojść do takiego poziomu potrzeba wiele wysiłku, trzeba poświęcić sporo czasu. Ale potem to wszystko procentuje. Otwierają się przed nami nowe możliwości. Ale niestety są ludzie, którzy chcą pójść na skróty i nie chcą poświęcić czasu, nie chcą dać z siebie wysiłku, a na tym żerują oszuści. Ostatnio przeczytałem o pewnym Białorusinie, który wyłudzał pieniądze od ludzi, którzy chcieli dostać kartę Polaka bez wysiłku. Ten człowiek obiecywał, że przekaże łapówkę Urzędnikom w konsulacie A to pozwoli na dostanie karty Polaka Bez rozmowy z konsulem Po prostu, że on załatwi to wszystko za łapówkę Potem oczywiście brał pieniądze I znikał W ten sposób oszukał już wiele osób Oczywiście ci, którzy dawali pieniądze na łapówkę Również nie są uczciwi Chcieli oszukać, chcieli zapłacić Chcieli dostać coś bez wysiłku Moi drodzy, nie dajcie się nabrać na taką sztuczkę Nieuczciwość nigdy nie popłaca Nie chcę wam mówić tutaj, co jest dobre, a co jest złe Sami to doskonale wiecie Kim w końcu jestem, żeby, żeby was pouczać Przestrzegam was tylko przed oszustami I zachęcam do nauki polskiego To na pewno będzie później procentowało To na pewno przyda się prędzej czy później W waszym życiu, życiu. Dawam przewagę nad innymi Którzy nie znają języka polskiego To otworzy przed wami wiele, wiele różnych możliwości a teraz pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do nauki polskiego, zachęcam do walki. Ja wiem, że czasami trudno jest dodzwonić się do konsulatu, ale nie poddawajcie się, dzwońcie, umawiajcie się na rozmowy. Jestem z Wami, trzymam kciuki za Was. Piszcie do mnie, oczywiście jeśli macie jakieś pytania. A i jeszcze jedno, czekam. Na wasze nagrania po polsku Jeśli dostaliście już kartę Polaka To opowiedzcie innym Jak to było A jeśli macie je, Jeśli jeszcze nie macie karty To też możecie przysłać nagranie Niech to będzie forma przygotowania Opowiedzcie coś o sobie Jak się uczycie Jak się przygotowujecie takie krótkie nagrania na pewno będą doskonałą formą treningu dla Was przed spotkaniami z konsulem. Ja wiem, że to jest stres, wiem, że to jest wysiłek, ale jeśli zrobicie takie nagranie, to na pewno będzie to dobry trening. Zachęcam Was do tego. Trzymajcie się zdrowo, nie poddawajcie się. Jestem z Wami. Cześć, do następnego razu. Papa! Pa. Po więcej informacji na temat kursu zapraszam na stronę realkartapolaka.com.